This is a tutorial on how to speak gibberish. Zde mną stoi pusta szklanka, w której jeszcze nie widzę to nie można było dostrzec resztki soku o smaku pomarańczowym. Przez okno widzę rozpościerającą się ciemność. W paru oknach pali się jeszcze światło. Ale tak szczerze to gówno mnie to obchodzi, bo właśnie zaczynamy 14 odcinek naszego JBR Talks. Wita się z wami Dud. Chyba, że Michelin chce jeszcze nam coś powiedzieć na temat tego, co on widzi. przed sobą. Właśnie wywołał Michelina do tablicy. Co ja widzę? widzę? Widzę mój kubeczek z owieszką naturalnie i, i nie widzę, co jest za oknem, bo są zasłony. Zasłonięte. Tak no się ja zaskoczy. Ja też mam zasłonięte, ale to była improwizorka. A widzisz, widzisz. A mówiłeś o jakiejś ciemności coś. No, kłamie. Tak i na rzeczywistość dla swoich elokwentnych retoryskich celów. To jest węci tyle. czego się nie robi dla lansu szeroko pojętego dla podcastu i słuchaczy Gibber no. Talks To wtarzamy to od już jakiegoś czasu i także dla naszych słuchaczy stworzyliśmy nowy rewolucyjny portal <śmiech> nieskromnie mówiąc wyszło nam zarobiście Aha bo teraz przesuwamy się w czasie przestrzeni i już tak. już to w tym momencie już to będzie robione To jest to jest tak jak w filmie Doni Darko czyli przesuwamy się do do do, do... znaczy manipulujemy czasem i I tak chwilę przenosimy się tak do roku 2000, 2023 może. Kiedyśmy to... kiedy jesteśmy A optymistycznie, pesymistycznie tam... oceniliście? No wiesz, no wielu wielu twórców robiło karierę na starość dopiero dopiero no wyszli na salony. Indiestud. Kiechlowski. No było jeszcze paru innych znanych. Możemy się możemy też się zaprosimy kiedyś fanów. O jest Zosmaria. Teraz jest no. ten moment kiedy powinniśmy poruszyć jakiś temat, ale wiadomo sezon ogórkowy to za wiele do powiedzenia nie ma. No ale nie przeszkodziło nam to w, w, we wcześniejszym prawie dwugodzinnym rozkręcaniu się na podcast, jak my to nazwaliśmy. Znowu znowu oczywiście zaczynamy za późno. Trzeba by kiedyś chyba. nagrać to na Yesteś Y chyba jesteśmy takimi ofiarami, że nigdy nam się chyba nie da, nie uda nam się chyba zaczeń jak chcemy no ale cóż no tak najwygraźniej tak to jest fatalizm jest to to było przeznaczenie jesteśmy ta, jesteśmy tacy czy jesteśmy nie możemy się zmienić ja to ja to bym powiedział typowy opis na sto latkach czy też, czy też jego właśnie e charakteryzowanie osobowości jestem jaki jestem, jako... jak jestem jestem jaki jestem <laughs> jestem jaki jestem i i to nie obchodzi i i co? nic was to nie znaczy Jestem inny i szczery. Nie lubię o sobie niż... pisać. pisać, ale jestem jaki jestem. I dla tak. nikogo się nie zmienię. Tak jest. Jestem nie jestem hipokrytą. Nic na mnie nie działa. Jezu, jestem dobry. Jestem poэтому jestem zeebistym nowa kaj okay, dobra. Coś to się no możeśmy trafić w gust ten w jakieś gusta naszych słuchaczy, a nie chcemy nikogo tutaj obrażać. Ja film tutaj do ekipa portalów ale... napisem y, po portalu o nazwie śmieszne śmieszna na przykład śmieszne rębę 3 albo idiotyczne mp3 i właśnie y, będziemy mogli sobie posłuchać tam. Obawiam się, że gdzieś nas, nas słuchają w końcu. No, przecież nas słuchają tylko ludzie inteligentni, wysmakowani, jakże e, wysublimowanym gustem filmowym, że No jasne, wszyscy są rządni intelektualnych e, wysmakowanych ymm, na wysokim poziomie dyskusji to na filmach. A przy okazji pozdrowmy, bo, bo zawsze robimy to na koniec, a dzisiaj wyjątkowo zrobimy to na początku, czyli naszych stałych słuchaczy, którymi są i tutaj bardzo długa lista. Mus muszę tak rozciągnąć tą karteczkę, żebym żebym wymienił wszystkich jednym tchem, ale zrobię okay, wymienię, ja cię... ale wymienię tylko czterech. A może ty Aha. wymienisz, może ty? Bo ja chciałem, ja chciałem coś pomóc na początek. Paweł Dome dowie już Aweu, Laina i teraz ty No no tak zisz. Em, Giarski. Yyy, e, Szemalan. Eee, Vaida. Zanosi. Co za nosi? Eee, <suszy> Tarantino. Silver Tarantino prosi swoich, swoich asystentów asystenckich, żeby tłumaczyli. E, Agnieszka Holland. Pod... Agnieszka Holland. I wielu innych. Ta Jak... Pasiewicz. Właśnie. Pasiew... O widzę go. Właśnie tutaj. O co, co jest siema? Napasiewicie ukrył u mnie w domu. Aha, jest w tej swojej schowku tam co, wiesz. Tak. Idzie, si tam jest ca kupa, kupa znanych torów. Kiełowski też tam mieszka już. Od, tam jest też ten. Aha. Kiecha sobie. No dobra, to rozpoczniemy w końcu rozmaganie o sens sensie sensie mo filmach, które są jak najbardziej sensowne, ale ale powiedziałem. Mhm. Mm yyy e, filmy, które dzisiaj będą głównym daniem, e, to filmy piękne, poetyckie, yyy e, metafizyczne może nawet? Me może nawet metafizyczne, takie, które e, melomanów zmuszą do e smarkania w chusteczkę a ludzi prostych do stwierdzenia O kurwa, ale to było dojne. No. A będą to filmy w stronę morza i motyl i skafander. Tak to fajnie powiedzieliśmy, wiesz, żeby podkreślić, że jest nas dwóch, takie przejście. Że ja powiem e. jeden tytuł, ty drugi. Nie powiem, na kim się wzorujemy. Z co jej się to wyszło? To ty taki zajebisty motyw. Proste. Muszę to jest będę słuchał to w kółko. To jest taki narcystyczny. Dobra, 5 e, minut za nami, czyli ten przekroczyliśmy 6 minut za nami, przekroczyliśmy limit, który przeznaczamy zwykle na stęp. Otwajkowany punkt w planie. Dobra. Może. Teraz teraz takie zrobię, może będzie słychać. Słychać, babo. Słyszałeś? Znos twój motyw z nosa? Nie, nie, motyw z nosa będzie później. Nosem puento. Aha, puento. Dobra, no, no samba będzie puentą. Aha, puentą. Dobro. A to bierzesz, zaczynamy... będziesz strzymał słuchaczy w niepewności. No, zaczynajmy najpierw stawka muzyczna, a potem. Skąd ono ma? Canto penso che te fuci. Ne ra sombra que a sombra os pelos meus cabeçales tornas cuczek tak sobie myślę to z tych naszych dyskusji o kijlowskim w przerwach to można spokojnie zrobić by jakiś osobny program no ale ja bym za tym Ja mogę naprawdę rozmawiać godzinami o Kieślowskim. To jest No, tak no właśnie, to jest jakaś osobowość. Robimy przeglądy no i i potem zagadujemy się. Ale wydaje mi się, że warto o nim mówić, bo no jest teraz bardziej zapominany taki się przynajmniej daje przez Polaków, bo za granicą to jest nad szanowany reżyser w ogóle polecam wszystkim Dekalog na YouTubie. No jasne, ja już się zobowiązuję do tego, że zapoznam się z Izdekalogiem i i z, który, i, i i z, z dokumentem Mickiłowskim. Największy czas nie, na YouTubie niedawno rzucił jakiś jakiś człowiek Dobro, którego mówię, Dobry, dobie. Dobry, tak. Którego wychwalał ostatnio Podniebiosa i właśnie umożliwił nam oglądanie i właśnie większość komentarzy yyy e, użytkowników YouTube e, pochodzi z zagranicy. No, ale to to tak w... No tak. Rozwiń do naszych rozmów w przerwie. No, degressi, degressi. No tak, strona morza. Yyy, jest to film, który portretuje postać Ramona Sanpedro yyy w grze głównej yyy Javier Bardem. Javier, Javier Bardem. Ha, Javier Bardem. No i też warto wspomnieć, że film zdobył Oscara za w 2005 roku Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Yyy Rama na sprawie 30 lat stara się o prawo do śmierci. Był kiedyś przystojnym, górznym mężczyzną, podróżnikiem, zdecydowanie korzystał z życia i pewnego dnia w skutek tragicznie zakończonego skoku do morza został sparaliżowany od szyi w dół. i zdecydowaną większość swojego życia spędza w łóżku w domu swojego brata, gdzie mieszka ze szwagierką, z bratankiem ojcem. I tu od razu można powiedzieć, że że film traktuje o eutanazji, lecz nie proponuje żadnych rozwiązań, bo przedstawia za to konkretne środowiska i osoby, z których każda ma własny pogląd na na kwestie samodecydowania o śmierci. Właśnie mamy tutaj przedstawionem przedstawionych brata apodyktycznej głowy rodziny, szwagierkę, która właściwie nie ma zdania, bratanka i, i ojca, którzy są no, raczej bierni, ale nie wiem czy można dokładnie użyć tego określenia. No, ogólnie rodzina rodzina Ramona jest raczej prosta, konserwatywna. Mieszkałem na prowincji. W końcu. No tak właśnie wyszczególniłeś mi w ty, w tym temacie akurat, który podejmujemy teraz, że Ramon był przystojny. No nie mnie to oceniać, ale wychodzi na to, że co co też będziemy mogli powiedzieć dobitnie po z przeanalizowaniu dwóch filmów. że nie warto być przystojnym, nie warto korzystać z życia, bo inaczej czeka nas paraliż. Taki mora płynie z tych filmów. Hmm. A ale już tak trochę na poważnie mówiąc to e, mówiąc o Ramonie, jak gdybym go spotkał e, po raz pierwszy miał jakieś sobie Ale tak sobie że to się przegrywa, ale tak się właściwie tak się rozmażyłem. Teraz bym wspomniał o tym, że że że nie warto być tam przystojnym i tak dalej, bo bo spotkałem sparaliż, ale jakby to był taki paraliż w sensie, że jak w przypadku drugiego filmu. Dobra, dobra, nie mówmy o tym filmie. Dobra, dobra, ale okej, okay, na no to nawiążę potem do tego co wcześniej powiedzieć, bo się w tym momencie się rozmażyłem. Okej, okay, ale kontynuuj. No, gdybym spotkał tego całego Ramona i miał sobie wyrobić na jego temat opinię, Po pierwszym spotkaniu to stwierdziłbym, że chyba każdy podobnie sparaliżowany mógłby obiegać się o e eutanazję, ale on na pewno nie. To był koleś, który e, aż kipiał poczuciem humoru, jak e, głęboko ukrytym cynizmem, a pod tą e, maską, który, pod którą ukrywał swoje niepokoje, e, dopiero pod nią ukrywał jakieś smutki i żale. związane ze swoją ze swoim tragicznym losem. Hm. To znaczy do, do do do czego dążysz, jaki wniosek? Wniosek jest taki, że tak ukrył swoje e, głęboko tak ukrył swoje rosterki moralne e, niepokoje pod taką maską cynika. i osoby pełnej poczucia humoru, że trudno było to po nim poznać. Na przykład na taki man na przykład tak nabrała się e, na to wszystko biedna z bohaterek filmu, chyba nazywała się Rosa, mhm. która akurat odwiedzała, która postanowiła odwiedzić Ramona i odwiedzić go od e, decyzji o podjęciu eutanazji, bo stwierdziła, że e, jak ona to powiedziała, takie radosne oczy nie wskazują na człowieka, który chciałby mhm. e, zrezygnować z życia, chyba to tak, że właśnie brzmiało. No to Jak może poz poz pozwól, że się wtrącę, przedstawię może od razu te dwie osoby, bo e, w życiu paralityka właśnie e, chyba miały duży wpływ na na jego życie, na życie wyg Ramona. Oto właśnie jest, e, ta określisz wspomniałeś, e, pełna podziwu dla jego wytrwałości, często odwiedzała go ze swoimi dziećmi. Ale była prosta, ledwo wiązała koniec z końcem w swoim życiu. Do tego jej związki z mężczyznami nie były trwałe. Natomiast druga była właściwie kompletną opozycją i do tej dziewczyny, o której teraz ty wspomniałeś i do całego otoczenia Ramona. Inteligentna prawniczka walczyła o prawo Ramona do godnej śmierci. No i w nawet stała się właściwie bratnią duszą dla Ramona i nawet może miłością, bo jak wątek ja wykucił ich... się o stwierdzenie, że pomiędzy tymi dwoma kobietami wywiązała się jakaś niczy rywalizacji o o sparaliżowana jakimś czy był było, było chyba była o... chyba nawet w pogach chyba stęknięci, bo idę pamiętam takie było parę scen, gdzie właśnie one e, może nie, do, nie nie tak dosłownie, ale wymieniły pomiędzy sobą jakieś e, spojrzenia bardzo sugestywne. No Aha. można się doszukiwać tutaj jakich rywalizacji pomiędzy nimi. Ej, i teraz ty coś powiedz, bo bo też mam tutaj wyszczególnioną jedną cechę charakteru Ramona, a właśnie onim chyba traktuje. Hmm. Traktujemy teraz cechę Ramona. No ja ja powiem, że akurat skopiłem się tak? chyba głównie na takim obiektywnym spojrzeniu właśnie Ja, ale no co, co Dobra, ja będę no gadał, no co ja będę nie gadał, wiem, powiedz te od Jadu, co masz na ten temat, no, co masz na myśli, jaka techa. Nie wiem, czy ty zauważyłeś pewną cechę charakteru Ramona, która jest chyba wspólna dla wszystkich ludzi sparaliżowanych, mianowicie chodzi mi o to, że on nie chce, żeby inni ludzie mu współczuli i użalali się nad nim. Pragnie raczej być traktowany jak normalny człowiek, a nie jak jakaś ściana płaczu. A, no tyle, to, to chyba można spokojnie nazwać właśnie tym, tym godnym życiem. to wierzył właśnie Ramon nie miał zamiaru żeby iść dalej w tych czytościach właściwie No jego jego jego relacje z rodziną były dosyć pokrętne, bo z jednej strony otaczali go miłością, a z drugiej ich odrzucał. To też pewnie się wiąże z tym z taką dwuznacznością mojego charakteru, bo tak jak powiedziałeś, z jednej strony był takim bo zawsze był taki pozytywni ironiczny z poczuciem humoru a z drugiej strony jednak był zgorzkniały bo jednak mimo tej miłości yyy e, e, chociaż tej tej prawniczki to to jednak pragnął śmierci pomimo wszystko i tak samo jak jak był pesymistą to to jednak ciągle miał te takie swoje momentami po prostu myślami wychodził poza po za tym do swojej mieszkanie przy latewo nad polami yy. Dokładnie tak. E, no właśnie wspomnieć o tym jak tu oceniać postać Ramona o tej jego takiego dwoistości charakteru. No szczerze powiedziawszy mm, ja ja uznałem to znaczy ja oceniam go tak neutralnie. E, bo z jednej strony postępuje dość egoistycznie. bo decydując się na eutanazję rani kochającego osoby, które bądź co bądź przez wiele lat cierpliwie się nim opiekowały, ale z drugiej pragnie tej wolności, którą ukochał przed wypadkiem, której szukał, która okazała się jego sposobem życia. To był przecież podróżnik. On w pewnym momencie widzimy zdjęcia z przeszłości, a to pod wieżą a to pod po rzeczy ja mówię statut wolności do wymiarku a to pod jakimś meczetem także to był taki obierzy świat i on w tym kiedy został zamknięty w swoim ciele no poczuł się ograniczony ale dlaczego przez 26 lat przez 26 lat tkwił tkwił w takim marazmie i dopiero to jakimś czasie zdecydował się na eutanazję no hmm. to trochę on, to też jest skomplikowane teoretycznie od od od tych od tych 30 lat właśnie stawał się chyba o prawo ale tak? Dopiero, nie żeby nie dawał, żeby to, to żeby to zrobić prawnie e, zgodnie z prawem a chyba po tych 30 latach jak w końcu e, w końcu poddał się i postanowił to zrobić e, no nielegalnie że tak powiem nielegalnie się zabić No bardzo mi się spodobała ta jego konsekwencja w dążeniu do celu. No potrafił bardzo jasno i precyzyjnie przedstawić swoje e, stanowisko w tej sprawie. Nawet w niektórych scenach mnie, mnie przekonywał szczerze, powiedziawszy e, on kochał ludzi, kochał życie, ale zresztą takie chyba było nawet hasło promocyjne life motive tego filmu. ale uznał, że w taki sposób nie da się ani cierpieć, ani cieszyć z życia w taki sposób, w jaki on <śmiech> egzystował. No, ale mam do niego bądź co bądź spory szacunek, bo nie bał się wygłaszać kontrowersyjnych opinii w dość konserwatywnym kraju, jakim jest Hiszpania. Tam jednak... też dominuje kościół przynajmniej tak mi się tak mi się przynajmniej wydaje to znaczy nie wiem jakie to były czasy to był chyba 90-ty któryś rok bo o tym właśnie się interesowałem i to też warto uzgadnić nie wiem czy powiedzieliśmy to wcześniej że to były to jest rana postać autentyczne wydarzenia nawet Pani. nawet czytałem że a i to jest prawda bo że że po prostu on rzeczywiście nagrał swoje ostatnie chwile jak pijał ten zianek potasu tak no. i nawet dla jakichś ciekawskich, który który film zachwycił można nawet, nawet nie, na YouTubie nie znajdziesz filmu, filmu nie znajdziesz, ale znajdziesz wbięcie e, z tego filmu. Aha. Uh yyy -huh. e, właśnie jest chyba jego dokładnie tak samo takie samo ujęcie jak w filmie. E, I to chyba można znaleźć wpisując jego imię i nazwisko w Google grafika. Tak przynajmniej pamiętam, bo film oglądałem dość dawno. Mhm. Uh -huh. i i kurat nadam w to dzień. No sprawdzić sprawdzę bo no sprawdzić. Bo obawiasz sobie, że mam możliwość, więc szybko. No to zlepiemy, bo chcemy być kompetentni wobec naszych słuchaczy. Naturalnie. A przy przy okazji możemy poruszyć też kwestię aha, postrzegania kościoła w tym filmie. To znaczy jest kupa kupa jest zdjęć, ale chyba jednak A. między innymi chyba widzę właśnie jak ten jak umiało chyba, bo coś no. tu widać. No to siedzi nam. Jak jakieś napój chyba coś chyba coś tym jest, no. Nie będziemy chyba dawać donotki tego zdjęcia, ale polecamy jednak zagłębienie po filmie. Bo to utwierdzi was w przekonaniu, że ta historia działa się naprawdę, a tymczasem o. możemy przejść do tej do tej bardzo sugestywnej sceny, która idealnie nam się pokryje z naszą rozmową na temat kościo kościołów. Aha, e, i rozumiem, że, że rozumiem, że mamy namyśli tę samą scenę. Oczywiście. No, oczywiście, no. Bo to jest chyba jedyna tak tak charakterystyczna scena dla tego filmu, Faktycznie. a mianowicie I, chodzi i, o dyskusję. I zarazem, zarazem tak komiczna jednak, no bo jednak jakiś komis w tym był. Nie podwiedzę, chociażby ten, ten posłaniec, który zbiega z piętra na piętro e, i tak recytuje Aha. dosłownie e, każde słowo wypowiedziane przez bohaterów. To ja bym ja by nawet może zaryzykował się, e, zaryzykował e, podkreślić... Ktoś mnie kocha, ktoś dzwoni do mnie. Serio? A to okej. Okay. A cześć baby. sejoida. No. Robadze podcast. Okej, okay, na razie. Dobra. Ty czujesz jak idiota, bo się śmiesz z tych kawałów. Ojej, jak znowu. No tak. Nie, bo to był taki, no obiad swój, zachwisć, tu jakiś cytat chyba. W... To było albo w motylu, albo w tym filmie. Właśnie w stronę morza, że jak to szło. Dobra, kontynuuję, ja sobie przypomnę. Okej, okay, to chciałem nawiązać do tego dzieciaka, że mm, nawet zagazykowałbym że jego postać pełni właściwie funkcję metaforyczną. On właściwie powtarzał powtarzał poglądy tych rozmówców, czyli Ramona i księdza, ale nie posiadał własnego stanowiska, no. Bo właściwie ale ja ja ten zauważyłem w nim pewną pewnego rodzaju minę pod koniec zupełnie tej tej sceny. Takie rozczłonno? Ta... Nie, kiedy on tak chyba przy, był dość dość ten przekonany tymi argumentami Ramona, tak jakby on jako ksiądz jako ksiądz do niego przemówiły te te stwierdzenia wypowiedziane przez Ramona, ale to jest może może moja nad interpretacja. A poza tym filmu niedawno nie widzielem. Więc... No, to obaj, obaj widzi. Będzie moje, będzie moje, moje usprawiedliwienie jak czegoś. Będę obaj widzieliśmy go jakieś 6-temu, więc ale... Ale tak, jakoś by nie... Chyba nie sobie to przegadzimy. Tak, jest 22 minuta. Jasne. 22 minuta mecz. Dobra. O, dobra. dobra. No, ale nie wiem, może m, powinniśmy przytoczyć jakoś... Y, y, przytoczyć konkretnie tę, tę scenę słuchaczom. W taki sposób wyglądała mianowicie no mianowicie nie nie nie ten opis. Tak, w 5 minut a do 45 ujęcie na na głowę. Nie nie nie, ujęcie, ujęcie na głowę. W ogóle to wyglądało w taki sposób, że ten książę także był sparaliżowany. Został dosłownie wniesiony do domu rodziny Ramona i jako że nie jako że jego Minisganci nie potrafili, nie byli w stanie przecisnąć się z nim jego wózkiem na schodach, to musieli e, musieli go zostawić na piętrze. Natomiast Ramon leżał w swoim łóżku na górze i z tych dwóch punktów domu e, początkowo krzyczeli do siebie. E, chyba nie mogli się dosłyszeć i potem ruszył do akcji posłaniec, e, ten aktoję mówiliśmy, który e, był e, tam No był jakby tym tym łącznikiem pomiędzy nimi w tym dialogu. No i warto też wspomnieć, że na początku ten książ, bo też pewnie w tym jest jakieś tutaj e, cios wymierzony w kościu e, w momencie kiedy książ w jakimś tam oświadczeniu telewizyjnym e, mu, e, stwierdza, że że może Ramon chce popełnić samobójstwo, bo e, nie czuje odpowiedniej, nie czuje się otoczony miłością przez swoją rodzinę. co już z, w, w widzowi y, może wydawać się to też pewnie jakieś jakieś element komizmu w tym no musi być no bo jednak wiemy jak to wygląda i, i wiemy że tak nie było no właśnie też pewnie nie. pewnie jakoś pewnie jakoś pokazuje nie wiem ograniczenie sposobu myślenia nie ja chociaż nie lubię z tego jakieś odgórne zasady akurat w tym momencie ta ta scena no no ja nie chcę tu gadać no też bogata jest straszna sprawa bo ja nie wiem jak jak wszelkie tenie be świetskie kraje e, na przykład jak Polska świetski kraje wolności wyrażania mm, wyznań poglądów a jednocześnie telewizja publiczna <grych> posiada ma sprawować misję ma sprawować misję publiczną którą jest strzeżenie wartości oświecińskich trochę się to kłóci e, z tym e, z naszą konstytucją ale no na pewno to jest no kurczę straszna sprawa no bo ja nie wiem jak jak, jak oni mają się dogadać jak się mają do, dogadać liberałowie w, po prostu w, w chrześcijańskich państwach z eutanazją no przecież tu, tu nie ma żadnego kompromisu no albo albo trzeba żyć albo albo można zł prawo na na śmieć no nie, nie wiem jak jest słyszałem taką opinię na temat eutanazji że powinno wprowadzić się ustawę na mianowicie a konkretnie pismo które otrzymywałby każdy po ukończeniu 18 roku życia i każdy brałby że tak powiem życie w swoje rent często powstawałby dostawałby pytanie czy Ale to z polski pomysł, czy, tak? Czy, czy w przypadku nawet nie wiem to czy, to, jest... czy to jest czy to jest brane pod uwagę. Ja to usłyszałem chyba na jakimś forum czy czy nawet w dyskusji. No no słuchaj, procesie. to jest chyba ten, to jest też zapomniałem, coś nazywa. No projekt projekt Gowina e, no. bioetyka tam chyba e, to jest taki akt w woli, zapomniałem, coś nazywa. W każdym razie to jest taki dokument, że jak zapadniesz w śpiączkę e w takim wypadku to żebyś wcześniej miał to przy sobie jak tam potwierdzisz że powiedzmy pozwalasz na na możliwość odłączenia cię od funkcji życiowych tam od tych wszelkich maszyn to jakby wiesz zgadzasz się na tym jeszcze zanim wpadniesz w śpiączkę nie no bo wiadomo jak ty jesteś w śpiączce to nie masz jak ty jesteś w śpiączce w komie to nie masz żadnego na to wpływu i to jest właśnie ten akt to chyba ten projekt dopiero jest wprowadzany tak jak mówię ja rozmawiałem w Govin posęp pro no no ten pracuje też jest... chyba znakomite posunięcie bo tak takie jak Ramon stwierdził życie jest prawem a nie obowiązkiem zależy to także od każdego każdego z nas bo film jednak traktuje o jedności dość dość też specyficznej no i tak jak wspomniałeś nie proponuje konkretnych rozwiązań to mhm. od nas zależy jak będziemy widzieć swoją przyszłość no i każdy po ukończeniu 18 roku życia pod, powinien podjąć taką decyzję byłoby chyba też to dodatkowe świadectwo dojrzałości bo zobacz no jednak znajduje się w jakimś w jakimś na jakimś, jakimś rozdrożu muszę podjąć decyzję od której zależeć będą losy mojego życia oczywiście <gry> nikt nie bierze pod uwagi kalectwa, bo to jednak jest wielka tragedia, ale ale to to jest jakaś jakieś myśl. No no no pewnie jestem jakieś to znaczy zgodziłbym się z tobą jakiś wyraz wyraz dojrzałości. No ale kłucze trudno to tak jednak powiedzieć w paru słowach, że no dojrzałość, no. No zobaczymy jak to się potoczy, no, ale Kurczę, nie wiem do czego nawet. Nie, mi się wydaje, że to jest takoby e, taki tak obszerny temat, że o, nie, nawet, nie, na nie na wiem nawet, nie wiem nawet od jakże jak do tego się zabrać od jakiej no od jakiejś strony. Hm, dojałość. Tak chyba zbyt poważna. No wieź, no ktoś no, 18 lat dojrzałaś, no nie wiadomo, no kurczę, nie wiadomo nawet ile taka śpiączka może trwać, no też teorety teoretycznie możesz się wybudzić, a może się nie wybudzisz. No dobra, to tak, ustawowo... tak jak mówię, chociaż tak jak ale mówię, jak w, liber jest. w liberalnych w liberalnych państwach e, takie coś pewnie e, ma większą szansę powodzenia i przyjęcia się. Nas nasze nasze państwo jest jednak jeszcze dosyć bardzo zakorzenione, no ale w takim chrześcijańskim sposobie no, myślenia. no ale przynajmniej i wtedy nikt, nikt nie wtrącałby się nam do do naszego życia to jest nasze życie a nie życie no, kościoła tak jak mówię no wolność tolerancje jakieś mamy mamy de demokrację to czemu nie możemy mieć tak że czemu nie możemy podejmować tak jak podejmujemy decyzje kogo obsadzamy w sejmie nie możemy podejmować decyzji które dotyczył bez, bezpośrednio nas, jeszcze bardziej bezpośrednio niż. No, ale to też zależy od tego w jaki zbyt sposób zbyt. pojmujemy wartość życia, nie? No, bo jednak e, no dla kogo może, dla kogoś może być mniej wahto, dla kogoś więcej. Ja tak właśnie ostatnio stwierdziłem, że no jak zerzę, to się wszystko potoczyło, ale na pewno wartość życia byłaby odbierana w inny sposób, gdyby prawo do nas już stałoby powszechnie wprowadzone. E, nie okay, chcę tutaj się popaść pomiędzy... w jakąś no właśnie za chuj wie popadnę wyszliśmy... w jakąś nie wiem co demagogię wyszliśmy i jestem zupełnie poza poza film. może kiedyś zrobimy podcast o filozoficzny chyba był kiedyś taki pomysł nie może chociaż no, nie wiem czy tematy o tematy, tematy tematy o eutonazji może zwyczajnie nudzą ludzi kto wie to zależy kogo zależy kiedy i gdzie no. no to puenta puenta, no chyba powiedziałeś o tym, że muszę odkreślić ten, muszę odkreślić być... jeszcze te dwa tematy po powinien być świadomy no, wybór e zależy, no powinna też być jakaś specjalna tak mi się wydaje, na jakiś specjalny sposób e, mówienia o tym e, żeby no, uświadomić powiedzmy o samym filmie, który jest no zależy co będzie mimo mówić, co mimo, państwo chciało sobie zrobić no, który jest mimo ciężkiej tematyki y, narracja jest bardzo taka ciepła y, powiedziałbym subtelna i spokojna film toczy się takim melancholijnym tempem nie jest to jakiś y, bardzo dołujący obraz ba jest kupa scen czysto komicznych, chociażby ta, którą już wymieniliśmy. Komicznych, ale oczywiście nie nie stanowią nie komiz nie stanowią 100% wartości tej sceny. Tutaj reżyser tak fajnie balansuje. A generalnie, generalnie rzecz biorąc, mianowicie ogląda się go z dużą przyjemnością i osobiście warto się uważam, że warto się zapoznać hmm. z tym filmem. No film tak, taki jak, typowo, jak, jak, typowo, jak kończy, typowo skończy, kończy, kończy jak Ale to, taki taki szkolna rozprawka. No to czekaj, no to chciałem ci coś powiedzieć. Chciałem już powiedzieć, mogę powiedzieć. Powiem, no to nie mam nie mam ci szansy odpowiedź. E, film e, też taka spostrzeżenie z mojej strony. Film taki jest taki typowo, typowo misyjny. W samo ja spasuje do yyy e, jakieś filmów telewizji publicznej, bo tam bo widziałem i wiem, że w niedzielę Nie wiem w takiej czasie w czasie przestrzeni jesteśmy teraz ale 19 lipca będzie leciał ten film na dwójce ponownie więc to jest taki typowo właśnie e wiadomo Zero, można na dwójce znowu w przeciągu miesiąca dwa razy Nie wygraj najwyraźniej no, no wież to jest taki No to ciekawe ale na... osobiście tak warto warto sobie zapisać tę datę A no wież działalność się... działalność mi się nas zobowiązuje jednak nie muszę po prostu Nasza działalność też zobowiązuje żeby nie zanudzać was naszymi wykwoczącymi głosami teraz przejdziemy do przyjemniejszego punktu naszego naszej przyjemniejszej części naszego Gibertox czyli przerwy muzycznej to, na co na to wszyscy czekamy no zgadnij, to będzie taki kawał na rozluźnienie atmosfery Czy to jest jakiś główny temat jakiegoś pornoza? Nie, nie, nie, nie, nie, nie kojarzysz? Nie, nie, nie, nie, nie kojarzysz? No to dobra, to... dobra... Mario, Mario i Luigi? Prawie, prawie No, no, byłeś blisko, człowieku, Gęboy, byłeś blisko O! Pokemony Boże, tylko khana. Też około u nas takie. Co ja, co ja wygłądem? Tylko u nas takie sorry, akcje. Sorry, nas takie akcje. Para parafra... parafrazując parafrazując yyy y yy, yy, yy, yy, tego. Jezus magia. Dobra, to może ja powiem. Tylko Spat u nas Fiction. takie akcje. Jezus magia. Znaczy nie, bo ja się skupiam teraz na grze. Spomóż mnie. Jak się nazywał? Nazywali się no było postaci po fixie. No <laughs> dawaj, głównie, bo ja też jestem skupiony na wacze z Pokémona. Vincent Vincent D. Jones. No i oczywiście Zeus, parafrazując Zeusa, I am mean, mad a fucking Pokémon Master. A tam było Pokémon, tak? Użyte to. Są... Co ty? On powiedział, że stem do... mas masażu stóp. No no. Czas za save'ować grę. Saveuję grę i za chwilę wracam, wracamy do programu. Chłowieku. Ty... Jezu, I... Maria, wszyscy wyłączają teraz podcast. I to i to jeszcze że streamujesz. Dobra. Ale chciałem właśnie dokończyć, niestety przerywałeś mi. Tylko u nas takie akcje. Rozmawiamy o firmach e zachęcających o jakże ciężką tematykę eutanazji. A Miterin puszcza e Pokémon. Nie ma tak jak połączenia, to tak jakby jeść, e że tak powiem, chleb z Nutellą i na to położyć sobie szczypiorek. Nie, to było takie kawał na rozluźnienie na przykład, wiesz, powiedzmy jak chociaż można to właściwie porównać do tego jakby na przykład była jakaś rocznica zamknięcia Holocaustu a a takiś znany polityk puścił by kawał chociaż może to było dopiero początkiem no. no dobra to, to Okej, okay, wracamy do przeciwnika. Do... Mamy... Jesteś, jesteśmy Rozgłuszeni. Rozgłuszeni już. To był świetny dowcip. Jedziemy dalej. E, dobra. No, no to teraz mam dla ciebie zagadkę. Mhm. Jakie były moje pierwsze słowa po obejrzeniu filmu Motel i Scafander? Ale to mogę Nie cenzurowanie to tak nieprofesjonalnie, powiedziałbym. Nie mogę nie mogę no ja, ja, ja raczej... nigdy nie mówię brzydkich słów. No, no tak. Mówię, że pomocy la noga. Zapomniałem, zapomniałem. Yyy, hm. Wyśmienite? No, bliska. Wyśmienite. Aha, wo. Smakowane. No, jak, jak dobre wino. A widzisz. Tak. A wypowiedziałem te te to słowo dopiero po napisach końcowych. że jako tako się odsknałem, bo przyznam się szczerze, że oglądanie tego filmu było jak uderzenie e, obuchę w łeb. E sama historia, która przydarzyła się Janowi e, Dominikowi Bobiemu. Bobi. Dobrze czytam? Hmm? Tam chyba Widzicie jako z Marsa francuskiego, nasz. No jasne, ja tyle wieszli. Liznawca. Na tyle znam francuski, to... że mogę przetłumaczyć e, tytuł chat tego czasopisma. którem którego redaktorem naczelnym był Bobby L czyli Biel. on ono no właśnie rząd Dominik Bobby S redaktorem naczelnym L. L doznaje udaru w wyniku którego jego ciało ulega pra prawie całkowitemu sparaliżowaniu jest w stanie objawia tylko igływe oko filmięs relation z ostatnich dni życia Bobiego w czasie swojej szpitalnej rekonwalescencji pisze swoją autobiografię pod tytułem Motyl i skafander. Les scaphandre et les papillons chyba taki oryginalny tytuł tego. Tak, ale ja to z francusz z francuszyłem z polskiego. Tak. Boże kochany natrzeba, że ten ten cheese krwi i kości, a Zdzisław Pietrasiak, którzy słuchają naszego podcastu, bo nawet nam sami mówili, to pewnie stwierdziliby, że nadajemy jak głupole. Po tu powinniśmy. O co ty? Przecież to fól powaga jest. No co? Niepierwszy. Okay. Kim jest Bobi? Ee, na pewno osobą, która przed udarem prowadziła hmm, hedonistyczne typ życia. O ja bym Piennie. nawet powiedział epikurejski sposób życia. To tak tak też, że mi mądrze nawet. Boż no, mnie bezmiej po um, recenzensku. No. M. Um, pomiałm no swą pa partnerkę wiadomo świata mu mody, blichtru i, i fałszu. Na to nas tragedia, która hipoteka okazuje się e, paradoksalnie e, zbawieniem. Jean zaczyna analizować swoje życie. nie ucieka od refleksji i przystopowuje wreszcie odkrywa sens istnienia Okej, hmm. brzmi to dosyć ogólnie. Trzy, trzy kropki zrobiłem. To A, no tak, było. no tak, to takie I było, takie to było takie taka przerwa na No jasne. Brawo. Kleje te brawo chyba. Albo śmie śmiech z Titkoma też tam. E, mimo że w tym e, przysłowowym skafandrze mimo że jest w tym przysłowym skafandrze co jest świetnie ukazane w tym filmie symboliczna scena pojawiająca się e, praktycznie co pół godziny mm. e, żana dryfującego nurkującego dryfującego nurkującego pojawiająca się w kluczowych momentach filmu no świetnie to doskonale to to można chyba od razu powiedzieć, że bohater bohater będąc kompletnieunieruchomionym podguruje wy właśnie wyobraźni, w umyśle pełnym wspomnień, między innymi dzieciństwa i pragnień i właśnie w filmie rzeczywistość widziana oczami Bobiego często się miesza się z jego wyobrażeniami, które notabene Zawsze gwódomnie się wybywają, kiedy główny bohater powraca do rzeczywistości. I między innymi pewnie no znowu to się wziął ten motyw z tym skafandrem oczywiście. Wyobrażał sobie jako takiego zapiętego pod wodą w skafandrze. Tak. Główną rolę w tym filmie gra Matthieu Amalric, a to ciekawe zakładano także zatrudnienie jednego typa jego jego bohatera. ostatecznie się nie udało. Chyba chyba dla, dobrze to dlatego filmu. Eee, dosyć znany to... znany aktor, nagradzany, głównie chyba ze Francji. Hmm. Tak, grał między innymi w najnowszym bądźcie czarny charakter, to chyba właśnie e, film Rola w filmie Motriska Fundergo ją promowała na te e, salony hollywoodzkie. hollywoodzkie. Ale się poklęliśmy, no alekej okay, dobrze. Tak. Ale Gdyby byłoby tego filmu bez naszego Janusza Kamińskiego i tutaj naprawdę czuje się dumny, że jestem Polakiem. Janusz Kamiński. Janusz Kamiński. Kapitalna rola e, drugoplanowa w filmie Choda e, Apatowa, który chyba podcsuwaliśmy. No przecież Ka Kamiński był tak rewelacyjny, jak on tam się stres na tą kanapę i tam się z mięskami. Tak, to Kamiński to wyraz że jest niego naprawdę różny ziomal, a ale też za, za, No za za za zdjęcia więc. A za co go lubimy z, z filmu Motyliska Fundor? Za kapitalne zdjęcia. Tak? Dobra odpowiedź. To tak I za pytanie. i za yy, to znaczy może to nie nie był bezpośrednio jego jego zabić jego pomysł, ale właśnie sposób yy, sposób filmowania, yy, przedstawiania świata z perspektywy y Z perspektywy mm, sparaliżowana sparaliżowanego żondō e, czyli właśnie ta e, ten ten punkt widzenia jedno oko a tak jeszcze właśnie mm, chciałem zahaczyć o temat dziencówców pochodzących z Polski, no bo mamy naprawdę niezwykłą oryginalnie sposób kreowania, no. Eee, mamy się czym pochwalić, bo jest przecież jeszcze idiak, który robił, do, robił zdjęcia do Kieśłowskiego, do Harego Potera, no do Kieśłowskiego, co ty wymieniasz za tytuły, nikt tego nie zna. Robił zdjęcia do Dobra. do Harego Potera, robił zdjęcia do króla Artura, do helikoptera w ogniu. Eee, był także Wolski, Dariusz Wolski, współpracujący z Timem Bartonem. E, Sekua, e, który swego czasu miał zdjęcia do filmu z Tarantino, no i też e, niestety świętej pamięci Piotr Sobociński, e, znany głównie właśnie ze pracy z Kieślowskim. Świetne zdjęcia do Czerwonego. Także, a poza tym e, chyba też zrobił parę filmów hollywoodzkich. Właśnie ciekawy jest fakt, że on zmarł na planie e, filmu. Dostał zawału serca i właśnie później, nie, nie pamiętam dokładnie tytułu filmu, przepraszam bardzo, ale ale jemu właśnie został dedykowany ten, ten ta produkcja no właśnie no to tak właśnie na temat zdjęciowców operatorów o, z Polski Polscy fachowcy szkoda że nie, nie mamy m, takich samych e, możliwości jeśli chodzi o aktorów no, ale aktorów też no no mamy wajdy No wajda ale wajda jak co w Hollywood robi No, no, no, pojawiał pojawia się, pojawiał się w Kant trochę tam. No, za, się za, za, za starech dobrych czasów. A może nie takich, nie takich dobrych. Tak. Nie, bo już skrywajmy, że Wajda to tam tylko, teraz historii w Polsce, w polskiej historii nic się nie dzieje, to i Wajda nie ma co się robi tylko... Beznajmniejne ekranizacje, elektryczko. <laughs> <szkodne. laughs> <laughs> Okej. Okay. No dobra, ale wróćmy do naszego mocyla i skafandra. o Kamickim powiedzieliśmy. Ja bym można by powiedzieć jeszcze więcej. Mogłem mu poświęcić nawet cały podcast. Bo to co on w tym filmie zrobił, tak mnie to zachwyciło. Chyba dodam Kamickiego do ulubionych, jakbym miał konto na naszej klasie, to bym mu wysłał zaproszenie. Naprawdę pojechałbym nawet do Ameryki, żeby się z nim spotkać, tak żeby mu podziękować za za to, co zrobił w tym filmie. Yyy Przejdźmy teraz do tematu. Od, ja mam wysłać od pozdrowienia. Odkreśliłem. Odajmy. Od o tym, że Dobra, tutaj m, nie nie mogę się teraz nie mogę teraz wymyślać. Rzuć wymyśleć rzuć kawał kawałmi, szybko. Musicie się ratować. Rzuć nie, nie, kawał. Dobra, już mam. E, w filmie w rzeczywistość widziana oczami bohatera często miesza się z jego wyobrażeniami, e, które gwałtownie się urywają, kiedy bohater powraca do rzeczywistości. Tutaj mam tym czy, czy, czy nie zauważasz tutaj pewnej analogii do e, strony morza znak zapytania Naturalnie. E, no to no ale na serio tak szczerze mówiąc, no był w tym jakiś jakaś potrzeba wyrywania się ze swojej cielesności e, okaleczonej e, w taki a nie inny sposób. No mamy właściwie m, może nie analogiczne e, sceny. E, to znaczy żondole zdecydowanie ma poszedł zdecydowanie bardziej wybojałą wyobraźnię mówiąc kolokwialnie. Yyy e, mm, Ramon, It's Ramon, tak Ramon. Eee głównie, to znaczy głównie, głównie wyobraża sobie dryfującego nad nad morzem, nad nad polaną i właśnie nad morzem, który z jednej strony wydaje mu się pewnym e, uosobieniem wolności, a z drugiej strony przecież może stało się przyczyną jego jego nieszczęścia, bo w końcu to przecież on skoczył do morza. E, Taka taka ciekawostka. Noc, właśnie a propos y, środowiska. Y, czy też przestrzeni w tym filmie prawie zawsze na dworze jest słoneczna pogoda, na plaży y, pięknie świeci się piasek, e, na polach świetnie prezentuje się zboże. No trochę mi tutaj pachnie jakimś idyllicznym światem mimo tej e, mimo tej tragedii, która spotkała żona Dominika, może zmieniło się też jego postrzeganie świata, może... Ale co, w, w, stronie, w stronę możesz? Nie, nie, już zrozumiałem. Nie, nie... Bo tak... No, ...ideliczne... Mówię, mówię... Mówię hmm. o, o... ...motylu i skafandrze. Aha, aha. Stiecia no. hmm. są bardzo takie... ...pełne, pełne barw i kolorów. Faktycznie, faktycznie. Hmm. To się tu zauważysz. No, coś w tym jest. Coś w tym jest. Mhm. A myślałem, że ty to też zauważyłeś. No, wujak tylko. swoje urojenia. Ale jeśli ktoś to samo zauważył, to proszę skomentować. Proszę nie poprzecz poczułeś się. I co, a co zrobić jak innych komenty? Ja to, to to to chyba wiadomo, że nikt nie skomentuje, ale tak w życiu bądźmy dalej. No, no widzisz. No. No, ale ależ to ciężki film. Ciężko mi prowadzić z, yy, dyskusję <laughs> ze mną. <laughs> Ale pojechałem, to, no tak, to nie, była taka taka autoligonia to, auto to było. To nie jest to nie jest ta sama półka. Ty nie jesteś tą samą półką co ja. Aha, no nie wyrażam, no. Tak, no jak, jak jak jak to powiedział Jarosław Kaczyński, my jesteśmy ja jestem trochę wyżej. Pokazuję właśnie gdzie jestem. Nie widzę. No, a no, widzisz. A jeszcze jesteś ślepy. No kurczę, co jest, z kim ja skiwa prowadzę ten podcast? Jezus. No. No, dobra. Przypomnijmy teraz o Przechodzimy do kolejnego punktu, to znaczy yyy e, podejmiemy istotną tak. dla chorego pomost ludzi. Tak, dokładnie tak. Co ja właściwie jest mm, no to naturalnie on, an analogicznym tak. analogicznym wątkiem w obu filmach. No przecież na byliście lekarze, którzy tak, nie pozwalają po w szczególności ten temat ale z dwistem chyba każdy oczek oczekuje pomocy w trudnych chwilach, no kto by sparaliżowanemu nie pomógł. No no no, ale ale no bez wątpienia jest tu też pewnie tak jak no mówimy, że te filmy nie przekazują żadnych nie nie oferują nam żadnych rozwiązań, wniosków, ale no no co tu gadać? No możemy możemy się na nich obserwować, w nich jaką jaką jaką wartością jest dla dla chorego yy. nie pozostawanie w samotności a ja bym to, nieustająca, nazwał, ja bym to nazwał nieustająca e, nieustające otoczenie ludzi ich ciepło ich ufajność i zrozumienie a ja bym to nazwał e, braterstwem ludzkim braterstwem o tym że ważna jest obecność kogoś a nie niekoniecznie kontakt fizyczny ha o, ale o. to było takie <śmiech> tak poetyckie wiesz takie niech to tak to tak powinien właśnie polecieć weter bez żadnego a rozkładanie naczynki pierwsze i teraz wiesz tak teraz tak wszyscy albo błoty, albo tak wszyscy właśnie a jak sitkomie wiesz no ale jak już jak już jesteśmy w temacie a to to to bez wątpienia to to to, to o czym chciałem napomnoć napomknąć wcześniej chcemy to podkręcić teraz coach jakbym naprawdę może to to oczywiście jest ironiczne I to to na dworze może jest tak tak śmieszne, że aż nieśmieszne. Ale gdybym gdybym kiedy rycowiek był sparaliżowany, to został sparaliżowany, to gdybym miał takie habitantki jak jak żandot, to to tak aż tak by mnie narzekał. Ale sugerujesz, że one one są od nie z tego świata te te habitantki. No powiem to tak, że to wydaje się zbyt piękne. I tu w nawiasie zawarłbym naciągane, żeby było prawdziwe, ale... A ja sobie to inaczej tłumaczę. No, ale to bez wątpienia byłoby marzenie każdego, kto znalazłby się w sytuacji Bobby'ego właśnie. A ja sobie to inaczej tłumaczę. Dla mnie on i tak miał wystarczające... Aha, czyli to było takie... Taka działa karma, rozumiem? Taki porządek świata, że to... Jakby to się dobro musi odpłacić, jakby on musi... Tak, on miał tak przejebane, no naprawdę, no żeby tylko jednym okiem mrugać, no... zobacz chociażby Ramona, on chociaż mówił, miał tam jakiś e, mógł się komunikować, a rządą rządą nic. No nic, po prostu wysiał ten swój alfabetik. Właściwie taka syzyf, syzyfowa praca, raczej nie do końca syzyfowa, bo jednak dołał napisać jasne. książkę. No jasne, jasne. To znaczy przy właśnie przy pomocy tych, tych bardzo ciepliwych i i pięknych w nawiasie i ofiarnych rehabilitantek, no bo to jest naprawdę no no po prostu wysypa paciek. To jest że chłopak miał naprawdę tak przeje**any No Że coś musiało się odплаcić, jakiś los musiał się odwdzięczyć. No twój Jak pogląd jest stojący się... bez odpowiednia optymistyczny, więc moglibyśmy tylko marzyć o tym, żeby żeby nasza polska służba zdrowia i naprawdę i po prostu jakbyśmy byli w takich naprawdę kiepskich sytuacjach, to jakbyśmy znaleźli jaką pomoc, to byłoby A poza tym stary, to jest Francja, to jest Francja. Czy ty no to tak, ja. wymień mi jakąś wymień mi jakąś brzydką aktorkę z Francji. No nie ma takiej. No nie. nie. No to się postarał to może, ale te takie naj najsławniejsze to chyba nie. Trudno mi znaleźć przypadkową córkę Francji. Ale to Polska, no. Po polskiego ja, Waubrzyk, Wałbrzy... Waubrzyk i tak dalej. Waubrzyk tak. <laughs> Zapach spelung. No jasne. Megkap polskiego lokowidka. Lokowidka z Dekalogu. A. Nie sms, a że ci tak dalej. Nie skażysz? Nie skażysz? Nie skażysz. Nie skażysz. Nie skażysz. Nie skażysz, co wieści? To kiedy słaniam się z kim z kim się mogę skojarzyć? Nie skażysz. Mhm. No. No, no. Wow. I teraz e e ku zakończeniu, bo chcemy dzisiaj podcast skończyć troszkę wcześniej. Nie chcemy. Mówi mi od już. Jemy minut. 50. Fałpisz. Ale jeszcze musisz piosenkę wliczyć w to. Dobra. Jakby co to proszę pokemony i będziemy mogli sobie będziemy mogli ogatować z twoś. No, chciałem wspomnieć o porównaniu. Chciałem raczej porównać. Chcemy porównać. No bo jednak niestety mam tego murzyna, który siedzi po drugiej stronie, który też musi czasami coś powiedzieć. Słucham? <laughs> No dobra, no to możecie wyłączyć, bo tak widzę, że że nie umiesz tam. Ten... No co? No właśnie chciałem powiedzieć. Co ten? Wiesz, przep wiesz, wiesz, słyszałeś ten numer z guzyczkiem teraz Ale, był? Ten kawał z muzynem? Te, ja przepraszam cię, ja nie. Co ty jesteś? No. no. No, no. Nie słyszałem. No, dobra, no, nie odpowiadał, bo to jest chyba jednak. Ale właśnie pójdziemy o tym murzynie, powiedziałem. Zrobię Ani Ani naszego słyszałeś o tym czy nie? Z tym. Jestem słyszałem. Z jakim? Noże jakiś przyszedł jakiś murzyn misjonarz na to spotkanie w Jasnej Górze i ryczekwałno jakiś tam Kowal Raczyński, gdzie O, murzyn, gdzieś ty się nie mył. Ojda się nie mylę. I, i to no no wejść super super po częściach humoru. Ojca Jezu. A kiedy to było w czasie ten? A to jest 2 dni temu. Dwa dni, temu, dwa dni Anioł temu to było, chyba. Dwa Anioł Pański, dni temu y... to Redzik, Redzik, bo tam yy, mówi ojcze nasz i nagle robi taki przerwę. Zauważa mużyna i właśnie <grytanie> mówi do i cały kościół. <grytanie> co za ja, dziad Ja nie wiem kiedy to było, bo ciągle go pokazują, ciągle stoi w tym samym miejscu. On nie dobrze może tam stoi całymi dniami. Ale no co tu gadać, no on się w ogóle, czyli teraz w ogóle, jest, wiesz, miał sporo spraw na głowie, wiesz, reklamowanie sieci komórkowych na tych spotkaniach, więc mógł mu się pałnąć jakiś jakiś taki y kaw taki zajmijmy się poważniejszymi czymś cier toże cier ciermiężne ciermiężne zajmijmy się literarnymi środowiskami francuskich dziennikarzy do których niewątpliwie należy Jean Dominique Bobi i hmm. spróbujmy go porównać z jak to nazwałeś? prowincjonalny prowincjonal prowincjonalny No to można na pewno można z, poru, ze, można porównać nawet nie, nie tyle dwóch bohaterów, co właśnie te środowiska przedstawione w filmie w w w stronę morza. Reżyser wyraźnie skupił się wokół tych takich właśnie tej, tej jak to mówię, jakieś ja nazwanie w tym wypadku prowincji bardziej takich konserwatywnych środowisk prostych, co tu gadać. A, a w, w modelu nieskafandrze mieliśmy wielki świat y, y, wielkie miasta y, czasopismo y, międzyna o międzynarodowej sławie y, bogatego i y, y, światowego y, bohatera no no są, no jest jest to jest ta pozycja no i też samem Ale co łączy te filmy? Łączy to, że powstały w Europie i mają taki nie mają tej w sobie tej maniery hollywoodzkiej. Aha. Iż sobie wyobrażam, gdyby Motyl i Skafander przykładowo powstał w Fabryce Snów, prawdopodobnie rząd do rzucałby świńskie do wcipy, mimo mimo tej swojej niedoli, pozostałby a pozostałby ten jego to jego specyficzny poczucie humoru i No właśnie podobnie. siłą siłą, bo tyle iskandra jest to, że e, główny bohater e, swoim swoim poczuciem humoru i i takim e, nawet powiedziałbym optymistycznym podejściem do życia wiesz, że w tym filmie nie widzimy jest cywilizme, że w filmie nie widzimy taką w filmie nie widzimy takiej takiej właściwie zmiany o 180 stopni, no bo on nie był jakimś wiesz, nie był jakimś nikczemnikiem, był kobieciarzem, ale był takim, tak jak wspomnieliśmy, hedonistyczny epikurejski styl życia, ale jednak dbało o rodzinę, o o swoje dzieci, o swojego ojca, pamiętał o nich i tak dalej. I w tym filmie nie widzimy takiej zmiany diametralnej o 180 stopni, tylko tutaj, ze, z z włada w dobrego, tylko rząd spotkał się z tą sytuacją, która która niefortunną niefortunną bez wątpienia sytuacją i i postanowił jej sprostać i i właśnie jego sposób podejścia do niej, ten taki jego spokojny humor, ironiczny, ironiczny e, ton, ten cały lekki ton też nadaje ten sam wyraz temu filmowi dlatego tak fajnie się go ogląda i bo praktycznie Mortimer i Scaffander no nie wiem nie można by wyjść z taką tezą, że to jest film o eutanazji, w którym nie ma ani słowa o eutanazji. Dla mnie to nie jest w ogóle film o eutanazji, ale tak wykraczę trochę poza temat. I spytam się ciebie, czy poszedłeś do tego chirurga plastycznego Jacksona, że że się przebieliłeś? Bo zaczęłeś naprawdę mądrze gadać facet. To tak godzina, nie, ale, ale... posłodziłem. Takaj. Dobra. Kurczę. Musiałem ci przerwać, bo tak zaczłeś tak tak mądrze gadać, że pewnie większość by odeszła od tego od, od, od mikrofonu. Ciekawe. Dobra, musimy kurde, być... to ta godzina chyba. Musimy trochę rozluźniać. Prostu... Musimy teraz gadać głupio, bo to wiedzieliśmy coś mądrego, też musimy być e, głupi. Aha, dot. Się pewna, pewna równowaga, harmonia. No jasne. Ale tak na na wieszem mówiąc, powinniśmy już niebawem kończyć, bo bo jeśli chcemy pozostać przy tej godzinie. A my jak zwykle aż kipimy energią i musimy jeszcze wyjść na miasto. No jasne. Nie kładziemy się jeszcze do łóżek, a poza tym muszę jeszcze zmontować podcast, ale to to już taka zupełna kuchnia. Powiedzieliśmy o, o tej europejskości, która okazuje się wielkim plusem tych filmów. punktowaliśmy też porównując postawy po porównując środowiska dwóch bohaterów. Czyli słowem zrobiliśmy wszystko i tak żeby było słychać, odkreślam ostatni punkt. I że tak powiem, możemy możemy punktować drzwi i iść na piwo. Co punktować? No. Nie, bo myślałem, że nie powiemy o adresie e-mailowym i i nie, po, nie powiemy o adresie no tego. żeby właśnie żeby właśnie żeby właśnie nich tego nie powiedzieć i przegrać tą tą grę Nie powiemy. No właśnie. Nie powiemy. Wszyscy to spodzewali się, muszą wtedy wyciągać chusteczki. Bo nie powiemy. Taka koleje rzeczy, no raz raz na wozie, raz pod wozem i, i tak dalej. Ale powiemy, kto się z wami żegna, żegna się z wami. Dud i Mieczelin, póki co po ponikach jeszcze. Do zobaczenia. do zobaczenia może się kiedyś zobaczymy może się zobaczymy na naszej klasie i do usłyszenia w najbliższym podcasie który planujemy zrobić za tydzień ale nie wiem jak nie wiem jak to wyjdzie no ja tutaj ogłaszam w tygodnie w tygodnie po Polsce więc no na razie na razie będzie biednie z tymi podcastami gdzieś jest taki na razie na razie na razie, na razie. Oh the news has you return Oh I like dream and dream Time I connect with screen. Close the screen How to